Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 16 kwietnia minęła siódma. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Nocne ataki Rosji na Ukrainę są ofiary śmiertelne, w tym dziecko. To walka z czasem. Czy szpitale zdążą wykorzystać 18 miliardów z Krajowego Planu Odbudowy? Mistrzu Pomyśl rusza kampania społeczna skierowana do użytkowników jednośladów. Rosjanie zaatakowali Ukrainę w nocy za pomocą dronów i rakiet balistycznych. Są zabici i ranni. W Kijowie zginęło dziecko. Doniesienia o zniszczeniach spływają też z innych miast. Władze Kijowa wstępnie poinformowały o dwóch ofiarach śmiertelnych, dwunastoletniej dziewczynce i 35 kobiecie. Kilkanaście osób jest rannych, wśród nich medycy, którzy po przyjeździe na miejsce uderzenia rakiety trafili pod ponowny ostrzał. O zniszczeniach budynków mieszkalnych i kolejnych, co najmniej 20 rannych, donoszą także władze Dniepra, Odessy i Charkowa. Ukraińska stolica i inne miasta, oprócz dronów Szachit, atakowane były trudnymi do strącenia rakietami balistycznymi. Mogą one być zestrzeliwane jedynie za pomocą amerykańskich systemów Patriot. Ukraina odczuwa coraz większy deficyt pocisków do tych systemów. Paweł Buszko, Polskie Radio.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 Patrząc chociażby na historię skoków, to była jakaś wielka piramida finansowa. Ludzie potracili dorobki swojego życia. Tutaj też dużo młodych ludzi nabiera się na ten rynek kryptoaktywów. Jeżeli oni by na przykład stracili dorobek swojego życia, to co dostali od rodziców, od dziadków, no to teraz nie mają żadnego zabezpieczenia. Głosowanie w sprawie WETA us do ustawy o rynku kryptoaktywów odbędzie się jutro. Czy szpitale zdążą wykorzystać 18 miliardów z Krajowego Planu Odbudowy? Termin realizacji projektów, czyli modernizacji placówek i zakupu sprzętu upływa z końcem czerwca, ale udało się wynegocjować, że rozliczenia faktur i płatności mogą być po tym terminie. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk jest pełna optymizmu. Jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z podmiotami leczniczymi, które realizują projekty. Każdy projekt ma swojego opiekuna, bardzo skrupulatnie monitorujemy. W przypadku problemów czy administracyjnych, czy zatorów, czy też problemów z KIO, tutaj też Ministerstwo Zdrowia interweniowało i interweniuje i pomaga podmiotom. Krzysztof Gaszek, wicedyrektor psz w Gostyniu mówi, że najwięcej obaw budzi realizacja projektu cyfryzacji. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, ale świat zwariował, ceny się zdublowały. Terminy się wydłużają. Mamy ogłoszone postępowania na serwery i na komputery. To, co jest w tym momencie najtrudniej dostępne. Ponad 34% środków z KPO trafiło do szpitali powiatowych, czyli tam, pacjenci otrzymują pier... tam, gdzie pacjenci otrzymują pierwszą pomoc, jeżeli chorują. Kolejne 30% do szpitali wojewódzkich. Stany Zjednoczone przerzucają dodatkowe siły na Bliski Wschód. Według amerykańskich mediów rozważane są kolejne uderzenia albo operacje lądowe, gdyby zawieszenie broni się nie utrzymało. Obecnie na Bliskim Wschodzie znajduje się około 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Do tych sił dołączy wkrótce 6 tysięcy żołnierzy z lotniskowca USS George Bush oraz okrętów eskorty. Pod koniec miesiąca spodziewane jest także przybycie około 4 tysięcy żołnierzy piechoty morskiej. Napływ nowych sił zbiega się z wygaśnięciem dwutygodniowego zawieszenia broni. Donald Trump ogłosił w niedzielę blokadę morską irańskich portów po tym, jak prowadzone przez wiceprezydenta Jay Devensa negocjacje utknęły w martwym punkcie. Według ekspertów wysłanie przez Stany Zjednoczone dodatkowych sił na Bliski Wschód jest elementem presji na władze w Teheranie. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski Polskie Radio. Mistrzu Pomyśl to nowa kampania społeczna skierowana do rowerzystów, motocyklistów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Użytkownicy jednośladów są szczególnie narażeni na urazy, mówi ordynator oddziału neurochirurgii w Szpitalu Dziecięcym w Warszawie dr Łukasz Rakas. Na tym jednośladzie nie mamy ochrony, tak jak w samochodzie mamy tą blachę, która się gnie, a ta cała energia jest wytracana, tą energię przejmuje nasze ciało. Obrażenia są różne rakie, kończyn, tłowia, ale również głowy, a niestety ta głowa goi się najgorzej. W ciągu ostatnich dwóch lat użytkownicy jednośladów spowodowali ponad 7800 wypadków drogowych, w których zginęło 638 osób. I na koniec jeszcze zapowiedź. O 8.13 gościem Renaty Grochal w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce będzie Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Na Allianz Arena padło aż 7 goli. W rewanżowym meczu jednej czwartej finału piłkarskiej Ligi Mistrzów Bayern po szalonym meczu pokonał Real Madryt 4 do 3 i awansował do półfinału. Pierwsze spotkanie zakończyło się również zwycięstwem zespołu z Monachium 2 do 1. Od 86. minuty Real grał w osłabieniu jednego zawodnika. W drugim meczu bez goli Arsenal zremisował ze Sportingiem 0 do 0. Dzięki wygranej w pierwszym spotkaniu kanon zagrają w jednej, i drugiej finału. Iga Świątek wróciła na kort. W swoim pierwszym meczu po przerwie pokonała Niemkę Laurę Munt 6-2, w drugiej rundzie na kortach ziemnych w Stuttgarcie. Od niedawna nowym trenerem polskiej tenisistki jest Hiszpan Francisco Roche. To było trzecie już spotkanie tych zawodniczek i trzecia wygrana na Świątek. Jej kolejną rywalką będzie albo Rosjanka Mirra Andrzejewa, albo Amerykanka Alicia Parks. A pod siatką walka o Mistrzostwo Polski mocno zaczęły siatkarki dewelopresu Rzeszów, które w pierwszym finałowym meczu pewnie pokonały zespół budowlany Łódź 3 do 0. Pierwszego seta Rzeszowianki wygrały do 12, drugiego do 20, a trzeciego do 14, mówi rozgrywający o Katarzyna Wenerska. Spodziewałam się dużo trudniejszego spotkania, tym bardziej, że to jest finał, ale mam nadzieję, że ten najlepszy mecz będzie jeszcze przed nami, ale rzeczywiście myślę, że możemy być zadowolone z tego jak grałyśmy, bo mam wrażenie, że zagrałyśmy w każdym elemencie bez jakichś może głupich błędów, gdzie często nam się to zdarzało i często falowałyśmy. Pierwsze zwycięstwo, ale jest to bardzo mały kroczek do tego, żeby obronić tytuł. Mistrzostwo Polski zdobędzie drużyna, która wygra trzy mecze, kolejne spotkanie w niedzielę w Łodzi. Zachmurzenie dziś będzie duże lub umiarkowane i może popadać, choć lokalnie i przelotnie, głównie na wschodzie i południu Polski. Wczesnym popołudniem termometry pokażą na ogół 16 stopni, nieco chłodniej będzie nad morzem, nieco cieplej lokalnie na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 Premier.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 Zapraszamy do trójki. A my jesteśmy na etapie wyboru tytułu, bo stworzymy dziś piosenkę do dziewiątej. Piosenkę o tarczy Jadwiga, która wydrążyła najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Jakieś propozycje tytułu? Propozycja tytułu piosenki dla tarczy Jadwiga. Dzieje la la, la la long, long, long, long, long, tunel. Dziewczyna z zębami na przedzie. Dziękuję. <laughs> Dwie dwójki i siedem trójek, jeśli mają państwo coś lepszego niż dziewczyna z zębami na przedzie. A teraz proszę sobie wyobrazić przystojniaków w koszulach i kamizelkach, sędziego w białych rękawiczkach, wielki zielony stół i kule. Te czerwone i te w innych kolorach. Bo o snukerze za chwilę więcej, o największym sukcesie w historii tej dyscypliny w Polsce powiemy. Michał Jakubik, Michał Kowarski, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki. Do dziewiątej. To leave you all alone We get so drunk that we can hardly see what you said to you on me, baby See I know this nothing makes you shatter No no You're a lover You shy Ten facet nie leci w kulki. Antoni Kowalski jako pierwszy Polak awansował do drabinki głównej mistrzostw świata w snukerze. Wydarzenie historyczne, środowisko tej dyscypliny świętuje od wtorkowego wieczoru i przekazuje dalej obrazki z zapłakanym Antkiem zszokowanym po wywalczeniu awansu. A my się z Antonim Kowalskim łączymy o poranku. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. To powiedz proszę o tych łzach, bo podobno nie płaczesz zbyt często, a przedwczoraj po meczu z Walijczykiem Jonesem i po tym awansie no łzy się jednak pojawiły. Ja praktycznie nigdy nie płaczę. Możesz się zapytać mojej dziewczyny, którą znam już prawie 6 lat, E, widziała mnie jak płaczę, może 2-3 razy także jeśli, jeśli Antek płacze to znaczy, że stało, że stało się coś wielkiego a w tym przypadku to coś wielkiego to historyczny pierwszy polski awans do mistrzostw świata w Crucible Theatre w Sheffield fani tej dyscypliny doskonale wiedzą co to oznacza, nie fani pewnie się domyślają, ale w twoim przypadku ten awans oznacza też zachowanie karty wstępu do światowego turu, czyli wiesz, że przez kolejny rok będziesz dalej zawodowcem znaczy, no, przed, właśnie przede wszystkim utrzymałem kartę do turu. To jest jedyny moment, kiedy nie będę myślał o wejściu do Crucible Theater mniej niż od, od utrzymaniu chociażby karty do turu, po prostu o czymś innym. że no, presja była największa, jaka mogła być. Jak to dźwignąłem, nie wiem. Od razu po meczu energia zeszła ze mnie jak z Belonika. Po prostu nie wiem, co się dzieje dalej, to do mnie nie, nie dotarło. I tylko poprawię, jeśli chodzi o kartę do turu, w Aha. tym momencie utrzymałem się z listy jednorocznej. I jeśli się tak to utrzyma, to będę startował następne dwa sezony po Aha. prostu od nowa. Wy, wyczyszczą mi wszystkie punkty i tak jakbym dostał nową kartę do turu na świeżo. A jeśli wygram jeszcze jeden mecz w Crucible, to wtedy utrzymam się przez listę dwuroczną i będę... 64, przynajmniej od następnego sezonu. No to są już zawiłości systemów rankingowych, chociaż ważnych, bardzo ważnych w takich sportach indywidualnych. Ten snooker, snooker to jest jednak dyscyplina zdominowana przez zawodników z Wysp Brytyjskich, ostatnio też trochę Chińczyków oczywiście, ale Polak... Pierwszy Polek w Crucible Theater. Jak oni tam reagują? Ten twój awans to jest coś egzotycznego dla Brytyjczyków? No, mi się tak wydaje. Niektórzy nawet nie wiedzą, co to Polska. <śmiech> Także, no, na pewno jest to zdziwienie u większości ludzi. Wątpię, żeby ktoś obstawiał, że wejdę do Crucible przed kwalifikacjami. Ale, no. Pokazałem siłę. No, nie, bez przechwalania się, ale bardziej dumny z siebie nie mogę być. No, dalej, dalej, to nie dociera i nie, nie mogę się doczekać, aż zejdę ze, ze słynnych schodów w Bowl. A tak, tak, to jest ważny element tej tradycji mistrzostw świata. A masz jakiegoś wymarzonego przeciwnika, z którym chciałbyś się zmierzyć w tej elicie? Kogoś z klasy 92. rocznika. Jest to John Higgins, Mark Williams i Ronnie O'Sullivan. Jako, że z Johnem już grałem, to chętnie zagram z Markiem albo z Ronim. Chcę, chcę po prostu z nimi zagrać, dopóki się nie wycofają z gry. Wiadomo, to będzie niestety niedługo, że no, oby oby. No ty masz 22 lata, nie zdradzając zbyt wiele, to sporo grania przed tobą. A skoro ta karta do Turu co najmniej na dwa lata zachowana, to pewnie ze Snucherem możesz wiązać przyszłość. Na pewno nie, nie wyobrażam sobie innego życia, właśnie tak. Jak Dosłownie no, miesiąc, dwa miesiące temu, w, powiedzmy, robiłem sobie taki mini plan, co mógłbym robić, jeśli bym wypadł nawet z turu. W sensie wiedziałem, że nawet jakbym wypadł na qschool to zapewne bym sobie poradził. E, ale no, po prostu nie miałem pomysłu. To jest moje wymarzone życie, e, granie jako zawodowiec, reprezentowanie Polski na skalę światową. No, nie, nie chciałem tego stracić i w, na, naprawdę tutaj pokazałem siłę psychiczną przede wszystkim. Po prostu, tak jak mówiłem, energia totalnie ze mnie zeszła, głowa zaczęła boleć. Zasnąć nie mogłem totalnie. Jest to sport totalnie jakby me mentalnie niszczący. Ja mam nawet, proszę państwa, dowody na to, że Antek nie mógł zasnąć, bo odczytałem wiadomość od ciebie, odpowiedź na, na gratulacje Wczoraj rano... A w aplikacji Messenger było, była taka notka, że byłeś aktywny godzinę temu. Także co najmniej do piątej w mediach społecznościowych spędzałeś. No, zasnąłem mniej więcej o godzinie czwartej czasu angielskiego, czyli to była piąta w Polsce, ale na pewno e... było warto. Pewnie nasi słuchacze mogą się zastanawiać, dlaczego snooker? rozpoznawalny, tak, na pewno, dzięki licznym przez lata transmisjom w telewizjach sportowych, ale to nie jest sport pierwszego wyboru wśród młodych ludzi w Polsce. To dlaczego w przypadku Antoniego Kowalskiego akurat ta dyscyplina? Od czego e... zaczęła się ta droga do, do tworzenia historii? Tak, e, przez mojego tatę, dzie w sensie dzięki mojemu tacie. E, on był zakochany w, najpierw w bilardzie w czasach licealnych, potem od kiedy snuker został... E zaczął być transmitowany w polskim Do oglądał każdy możliwy mecz. I kiedy nadarzyła się pierwsza okazja, to poszliśmy razem do klubu bilardowo-snokerowego u Marcina Niczka w Zielonej Górze. I tak się zaczęło. Kiedy pierwszy raz byłem przy stole, to po prostu nie mogłem się oderwać. Tak 15 lat później Tworzę historię. 15 lat później. A Rafał Jewtuch, jeden z komentatorów Eurosportu w rozmowie z trójką, powiedział, że to jest niemożliwe. Że, że on nie może w to uwierzyć, że to po prostu nie wierzył, że dożyje Polaka w Mistrzostwach Świata. <śmiech> no, jeszcze zrobię nawiązanie do taty. Yy, zakwalifikowałem się do kursy, bo 14 kwietnia 14 kwietnia urodziny ma mój tata. Ja, nie mogło <laughs> Także być lepszego prezentu. niesamowita historia. Nie mogło być lepszego prezentu. Od 18 kwietnia turniej główny, tak, od 18. Jaki jest twój cel? Ten jeden wygrany mecz i utrzymanie statusu zawodowca na trzy sezony? O to chodzi? Przynajmniej. A Oczywiście idę tam, żeby wygrywać jak najwięcej. Ja jak najbardziej wierzę w to, że mogę na napsuć krwi każdemu, także po prostu wyjdę tam, będę się cieszyć grom jak zawsze, a o wynik nie będę się martwić, ale jak najbardziej mogę wygrać wszystko. A może jakiś maksymalny break, czyli 147 punktów? O, jak najbardziej. Jeśli bym wbił dwa brejki maksymalne, to mam dodatkowy bonus 147 tysięcy funtów. Także jak najbardziej to jest taki poboczny cel. Opłaca się. Opłaca się, proszę państwa, wbijać te maksymalne brejki w Mistrzostwach Świata. Antoni Kowalski, pierwszy polski snukerzysta, który wystąpi właśnie w Crucible Theater, był gościem trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I w dobrych humorach przechodzimy do piosenki dnia. Dziś to propozycja od Misi Furtak. Utwór Czuję. Misia i czuje. E, się opowiedziała o tej piosence w rozmowie z Martą Malinowską w audycji Nowe w Piątek. Fragment rozmowy znajdą Państwo w mediach społecznościowych Trójki. Bez problemu, a czuje to dziś nasza piosenka dnia. Obrazki z jednej z polskich szkół obiegły wczoraj kraj i bulwersują, bo chodzi o toalety dla chłopców, w których brakuje drzwi. Są za to kamery. Takie warunki panują w Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu. Do redakcji Polskiego Radia Łódź zgłosili się zaniepokojeni rodzice. Rozmawiała z nimi Joanna Karp. Dla rodziców to absurd, nie rozumieją sytuacji, dyrekcja ma ich lekceważyć, dlatego przyszli do mediów. Mój syn jest uczony przez całe życie dbania o swoją prywatność i sytuacja w łazienkach zmusza go do tego, żeby wstrzymywać swoje potrzeby do domu. Udaliśmy się jako rodzice, żeby zweryfikować to, no i okazało się właśnie, że w chłopięcej toalecie nie ma drzwi. Na trzy kabiny jest tylko w jednej są drzwi. Nie ma jak swoich potrzeb zrobić, bo dzieci się kręcą. Dwa dzieci w klasy starszej się z niego śmieją, jak próbuje się załatwić. No a trzy kamery, które. Totalnie rujnąłem jego szacunek do prywatności. Rodzice mówią, że drzwi w toaletach może nie być nawet już kilka lat. O wyjaśnienie tej sytuacji poprosiłam dyrektor szkoły Małgorzatę Kuzen-Rybikowską. Jest to jedyna łazienka remontowana wiele lat temu. Jest problem po pierwsze no ze znalezieniem i jakby zakupem nowych, ponieważ tych drzwi naprawić się nie dało z zakupem drzwi pasujących do tych fut. ile ta sytuacja już trwa? Na pewno nie trwa. 4 lata. A, ale ile? Jest mi trudno w tym momencie powiedzieć, że ja, natomiast to nie są 4 lata. To nie jest jedyna toaleta na tym korytarzu. Wchodząc do tej akurat konkretnej łazienki, można korzystać z tych kabin, których drzwi są, tak? Ale Yl... czy przez dwa lata naprawdę nie można było znaleźć drzwi? To się wydaje absurdalne, pani dyrektor. Pewnie można było, no pewnie można było. Czymś, co również zaniepokoiło rodziców, są kamery zainstalowane w łazienkach. Pani dyrektor tłumaczy to bezpieczeństwem i wypadkiem Wypadkiem, który wydarzył się jakiś czas temu, jeden z uczniów się poślizgnął i to ma być właśnie w celu poprawienia bezpieczeństwa. Po tym wypadku, który miał miejsce, oczywiście rodzice zarzucali nam tutaj bezczynność, brak kontroli. Kamery te nie ingerują w intymność uczniów, bo one nie znajdują się w miejscach, gdzie dzieci korzystają z toalety, tylko tam w tej części, gdzie są umywalki do mycia rąk. Pani dyrektor przyznała, że nie konsultowała się ani z Urzędem Miasta Zgierza ani z kuratorium oświaty, ani z rodzicami. Oni dowiedzieli się po fakcie. Sprawą zainteresował się już łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski i nakazał dyrekcji usunięcie kamer z toalet oraz bezzwłoczny montaż drzwi. Przepisy są tu precyzyjne. Nie wolno instalować monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. Drzwi o dziwo montować trzeba. A my szukamy tytułu, bo piosenka o tarczy Jadwiga już się pisze. 22 i 7 trójek. Ja mam propozycję e, do tej Jadwigi utworu. E, drill me, baby, drill me. Drill Jadzia Drill. <laughs> Dziękuję. Dzięki, do widzenia. Drill Jadzia Drill. Fajne, fajne, ale czekamy na więcej. 22 i 7 trójek. time to roll to me, roll to me, and look into your heart, pretty baby, is it aching with some nameless need, is there something wrong and you can't put your finger on it right then, roll the me, and I don't think I have ever seen a soul song Who will be there? So don't try to deny it, pretty baby You've been down so long you can hardly see When the engine stall and it won't stop raining It's the right time to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 Wiosenne super towary od Mediamarkt Airfryer Ninja Crispy Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 549 zł Teraz za 499 zł Dodatkowo produkt z akcji Zestawomania Mediamarkt Żegnamy reklamy Tu program trzeci Polskiego Radia Jest 7.31 na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik. Co najmniej 12 osób zginęło, w tym 12-letnie dziecko w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie miasta. Rosjanie poza Kijowem atakowali też Dniepr, Odesce i Charków. Najwięcej, bo co najmniej 6 osób zginęło w nocnych atakach na Odessę. Merkijowa Witali Kliczko poinformował, że w stolicy liczba ofiar wzrosła do czterech, a jedną z nich jest 12-letni chłopiec. Lokalne władze w Dnieprze poinformowały, że tam śmierć poniosły dwie osoby. Centralne biuro śledcze policji zatrzymało dwóch mężczyzn poszukiwanych czerwoną notą Interpolu. Przestępcy ukrywali się w Polsce. W województwie łódzkim w ręce policjantów wpadł 50-letni obywatel Turcji, skazany na 30 lat więzienia za przestępstwa narkotykowe. Do drugiego zatrzymania doszło w województwie dolnośląskim. Chodzi o Pawła P. ściganego w USA za oszustwa i udział w gangu. Na koniec pro memoriam. Eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców uważają, że pracownicy 50 plus mają potencjał i są coraz bardziej potrzebni. Jeden z autorów raportu Sektor Srebrny, potencjał na rynku pracy Jarosław Stawasz podkreśla, że pracodawcy muszą postawić na kompetencje i doświadczenie, zwłaszcza w przypadku kompetencji miękkich, których czasem brakuje młodszym pokoleniom. Tutaj wzajemnie między sobą te dwa pokolenia mogą się wymienić kompetencjami. Z tego badania wiemy, że pokolenie 50 plus ma duże deficyty, jeśli chodzi o umiejętności cyfrowe. Które te umiejętności posiadają młodsi ludzie? Ta wymiana międzypokoleniowa może mieć benefit zarówno dla jednych, jak i dla drugich. No z tymi deficytami cyfrowymi to też różnie bywa. Kolejny serwis trójce Trójca ósmej. Ale to pan, pan, pan, pan mi pokaże te kompetencje cyfrowe. Panie Romku. Cyfrowe kompetencje? Tak, a to ja sobie pójdę, na, stół, pójdę, na stół? To ja pójdę do mojego liczydła tam <głos> i przygotuję coś, jakąś zagadkę. Zapiszę Digitalną, tak. tak. Dziękujemy. Robek Wójcik w skrócie serwisu, a teraz już Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Czas leci. 35 lat temu odbyła się pierwsza sesja na warszawskiej giełdzie. Historia giełdy papierów wartościowych w Warszawie zaczynała się od notowań pięciu spółek. Dziś jest ich 400, w tym 18 zagranicznych. Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB zwraca jednak uwagę na to, że warszawska giełda miała różne okresy w swoim 35-letnim życiu. Złoty okres 2002-2008, a potem inwestycyjnie różnie, ostatni okres lepiej, natomiast jeśli chodzi o finansowanie gospodarki, na pewno te ostatnie kilkanaście lat to nie jest złoty okres, jeżeli chodzi o giełdy papierów wartościowych. Mam nadzieję, że to się zmieni, mamy w tej chwili zapowiedzi wielu nowych pomysłów, wejść na giełdę, także dotyczy to spółek Skarbu Państwa, obszaru obronności, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Warszawska giełda to największy parkiet w Europie Środkowo-Wschodniej. Łączna kapitalizacja spółek to ponad bilion złotych. Wbrew wcześniejszym prognozom Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Polska nie jest jeszcze dwudziestą gospodarką świata ze względu na rewizję danych szwajcarskiego PKB. Fundusz prognozuje jednak, że Polska wyprzedzi Szwajcarię za dwa lata. Wysokie ceny paliw sprawiły, że Francuzi ograniczają wyjazdy na zakupy i urlop. Ponad 60% obywateli Francji przyznaje, że skok cen paliw zmusił ich do rezygnacji z niektórych aktywności w życiu codziennym. Najsilniej dotyka to kierowców z małych i średnich aglomeracji o skromniejszych dochodach. U nas paliwo tanieje, dziś litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł i 8 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 23 grosza. Polskie przedsiębiorczynie najczęściej łączą sukces finansowy z poczuciem bezpieczeństwa. 65% wskazuje oszczędności i zabezpieczenie na przyszłość, a 63% niezależność finansową i brak martwienia się o pieniądze. Dla wielu kobiet sukces to także możliwość realizowania marzeń i życia na własnych zasadach. O tym mówi 46% respondentek. Sukces finansowy ma dziś wiele wymiarów i trudno sprowadzić go do jednego wskaźnika. Z jednej strony to stabilności spokój, z drugiej przestrzeń do rozwoju czy realizowanie swoich ambicji. Mówiła Olga Kozierowska pomysłodawczyni konkursu Sukces pisany szminką. Dolar dziś rano kosztuje 3,58 zł, a euro 4,23 Matko, jaki suspens, przez chwilę się przestraszyłem, że nie, nie kosztuje w ogóle na przykład, albo, albo bardzo dużo, a to chyba taka nor normalna. Mniej nawet, tak, mniej, nawet niż mniej niż wczoraj. No właśnie, czyli, czyli idziemy, rośniemy w siłę. Tak. Zachmurzenie Ech. dziś będzie duże lub umiarkowane i może popadać, ale lokalnie i przelotnie, głównie na wschodzie i południu Polski. Wczesnym popołudniem termometry pokażą na ogół 16 stopni, ale uwaga, uwaga, w prognozie jest też dwójka z przodu, 20 dziś lokalnie na Dolnym Śląsku. O brakujących drzwiach wyrwanych podobno już lata temu w jednej ze zgierskich szkół w toalecie dla chłopców mówiliśmy kilkanaście minut temu głos w tej sprawie. Przez panią dyrektor przemówiła skrajna bezradność, bo ja sobie wyobrażam w tych szkołach te zdemolowane toalety, opisane drzwi, te pourywane armatury. Ja sobie to wyobrażam, bo ja to widywałem. Czy rodzice pochylili się również nad tym aspektem wolności, wychowania, zachowania swoich pociech? Bo przecież to pani dyrektor nie poszła i nie urwała kranu w kiblu, tylko to zrobił ten blondynek o błękitnych oczach, do którego babcia mówi, jaki ty kochany jesteś. To się chyba nazywa kij w szprychy. 22 i 7 trójek, polecamy się także w tej sprawie, a za chwilę zajrzymy do prasy. Teraz Eagle Eye Cherry, Save Tonight. All we need is candlelight, you and me and a bottle of wine to hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish, I wish it were so. So take this wine and drink with me. And let's delay our misery. Fight the break up, don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone tonight Fight the break up, don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone There's a lot on the fire And it burns like me for you Tomorrow comes with one desire To take me away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 I'll be gone Tomorrow comes To take me away I wish that I So save tonight and fight the break of dawn. i Mieliśmy pomysł i go realizujemy. Piszemy dziś piosenkę, piosenkę na temat wybrany przez państwa, czyli tarcza Jadwiga, która wydrążyła najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Podzieliliśmy się zadaniami. Karolina Gonet, dzień dobry, odpowiada za, dzień dobry. za muzykę. Ja odpowiadam za tekst. I najciekawsze jest to, że ja się stresuję kwestią muzyczną, a Karolina uważa, że to nie problem, tylko tekst jest Tak, problem tak, zawsze większym problemem, ale zobaczą Państwo efekty tej współpracy o 8.50, zakładam. No tak, około .50. nawet tutaj słyszymy S. Stradowy głos Karoliny, ale przy okazji, gdy tu sobie dłubieby w tych naszych dodatkach, to przejrzymy też prasę. Przegląd prasy. Jako, że dzisiaj jest e, dosyć sporo wątków muzycznych, to te wątki muzyczne także się pojawią w przeglądzie prasy, ale żeby ten dzień był taki słoneczny, kolorowy, to właśnie zacznę od tak zwanej kolorowej prasy i od Super Expressu, który e, m, prze, że tak powiem przypomina taką pozytywną e, informację, mianowicie pan Józef Peruga e, z Kalisza Ani myśli składać broń. Pan Józef Peruga, jeśli Państwo nie pamiętają, to 87-latek, który już dwa razy próbował, dwukrotnie próbował zdać maturę, no i teraz zapowiada, że z za trzecim razem. Do trzech razy sztuka. Do to trzech wiadomo. razy sztuka. Uważam, że ma szansę. Trzymam za to bardzo mocno kciuki. W końcu jesteśmy trójką i przesyłamy panu Józefowi dobre wibracje. No i jest taka informacja, która być może przyda się panu Józefowi. Um, jeśli chodzi o geografię i to jest ten wątek szkolny cały czas, to go, to go chce większej Afryki, ale nie tylko tego ale tak naprawdę cała Unia Afrykańska, która teraz realizuje kampanię Popraw Mapę. Chodzi między innymi o to, że obecna mapa świata ta, jaką znamy. Jest to piętnasto, wieczna mapa Mercatora. Mapa ta ma 500 lat no i okazuje się, że oprócz tego, że ta mapa ma wielu krytyków, fałszuje rzeczywistość. No i jak pisze Gazeta Wyborcza, która także przytacza słowa National Geographic, ta mapa fałszuje rzeczywistość, bo na przykład Grenlandia wcale nie jest tak ogromna, a Rosja nie przewyższa powierzchnią Afryki. W rzeczywistości Afryka jest znacznie większa. No i ta mapa Mercatora to jeden oczywiście z najbardziej rozpoznawalnych obrazów Ziemi, no ale nie do do końca dokładny, dlatego teraz, jak przypomina Gazeta Wyborcza, Minister Spraw Zagranicznych tego zapowiedział, że zwróci się do ONZ z prośbą o zmianę oficjalnej mapy świata na taką, która dokładniej odzwierciedla rzeczywisty rozmiar tego kontynentu. No i też można to było zobaczyć na tym zdjęciu, jednym ze zdjęć misji Artemis 2 na Ziemi, tak, że tam oczywiście. ta Afryka taka duża, zupełnie nie jak na tak, mapie. Tak, więc to informacja dla pana Józefa, maturzysty, <laughs> ale także dla państwa taka ciekawostka. Pozostanę także w tym kręgu informacji szkolnych, Teraz przejdę do placówek edukacyjnych raczej, bo tygodnik Powszechny w tym tygodniu podejmuje m.in. temat promocji placówek edukacyjnych, w której bezprawnie właśnie wykorzystuje się wizerunki uczniów. Ten wątek zostanie dzisiaj też poruszony w audycji Porozmawiajmy 2, 2 i 7 trójek. To będzie taka autopromocja. O godzinie 11 gościem Ani Kowalczyk będzie autorka tego artykułu Anna Golus, która właśnie opisuje jak placówki nagrywają z udziałem dzieci filmiki stylizowane na różne internetowe trendy. No i później publikują je w mediach społecznościowych by przyciągnąć nowych uczniów, ale przede wszystkim, by przyciągnąć ich rodziców. No i oczywiście problem polega na tym, że dzieci są nieświadome konsekwencji No i stają się w tym momencie jakimś narzędziem marketingowym, a nauczyciele są zmuszani do pełnienia roli, nie roli nauczycieli, ale roli reżyserów i, i twórców twórców treści. Zamiast proszę pani, to pa, pa, panie reżyserzu. Tak, jest tutaj właśnie przytoczona wypowiedź jednej nauczycielki, która mówi wprost, że marzy o chwili, w której to będzie zakazane, a ja znów będę, będę sobie szarym, szczęśliwym nauczycielem, a nie influencer. Więc przypomnę, że Państwo, czyli nasi słuchacze, także możecie aktywnie uczestniczyć w tej audycji i wyrazić swoją opinię lub podzielić się swoimi spostrzeżeniami. A to wszystko, chwilę po której, Robercie? Po jedenastej. Po tak, tak, tak, jedenastej, tak, tak. No i teraz przejdę z tych wątków e, szkolnych do wątku muzycznego, który pojawia się od szóstej w naszej audycji i przekażę taką informację, o, o której od wczoraj rozpisują się portale internetowe, chociażby portal Codzienna Gazeta Muzyczna zastanawia się, czy spektakularny show najbardziej znienawidzonego rapera na świecie dojdzie do skutków w Polsce. A tym, cytuję, najbardziej znienawidzonym raperem ma być Kanye West, amerykański raper, który wcześniej ogłoszony występ na festiwalu muzycznym w Londynie został odwołany. Odwołany został nie tylko jego występ, ale i cały festiwal, bo brytyjski rząd nie chciał wpuścić rapera i nie wydał mu wizy. Wczoraj też a raczej przedwczoraj dowiedzieliśmy się, że artysta odwołał a raczej przeniósł koncert w Marsylii we Francji, zaplanowany na czerwiec, gdyż władze Francji również planowały nie dopuścić do tego wydarzenia. No i teraz jest stawione pytanie przez wszystkie portale, czy dojdzie do tego koncertu w Chorzowie, bo właśnie ma się on odbyć na stadionie Śląskim w czerwcu. No i y, zobaczymy ale żeby zakończyć te wątki szkolno-muzyczne, to żeby była taka puęta, Powrócę do wątku, do Gazety Wyborczej. No jeśli mówimy dzisiaj o piosenkach, zastanawiamy się nad tytułem, to tak naprawdę powinniśmy się zastanowić nad jedną kwestią, czy piosenka My Słowianie nie powinna mieć obecnie nowego tytułu, dlatego że Gazeta Wyborcza przy, przytacza badania, które zastanawiają się nad tym, skąd właściwie pochodzą Piastowie. No, okazuje się, że tak naprawdę najnowsze badania wskazują, że choć Piastowie szybko stali się częścią świata słowiańskiego, ich biologiczne korzenie mogą tkwić zupełnie gdzie indziej. A jeśli chcą Państwo wiedzieć gdzie, no to oczywiście odsyłam do Gazety Wyborczej. Zacząłem się zastanawiać, gdzie są moje korzenie. Jako prawdziwy piast. Karolina jeszcze dziś powróci i to z gitarą przed dziewiątą. Już nie długo. Zapraszamy. Feel a thing Is everyone anxious Maybe I hit the wall Maybe I'm sad Does anyone care at all Does anything matter The Giant w trójce, Bitterfruit i w trójce także Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy 8. na 8.13. będę ja i Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy rozmawiać o tym, czy pan sędzia spędza czas w bibliotece w Trybunale, czy może dostał już jakąś sprawę do orzekania i czy dostanie wynagrodzenie, bo... Zdaje się, że będzie z tym problem, bo prezes Trybunału Konstytucyjnego zamierza wypłacić tylko tym sędziom, którzy złożyli przed prezydentem ślubowanie. Czyli jedna trzecia, dwójka z sześciorga sędziów. Dobrze liczysz. To 8.13 sprawy Trybunału Konstytucyjnego, a teraz Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Neil Young, Heart of Gold. Kontuzje to coś, co paraliżuje kariery wielu utalentowanych sportowców. Ale w świecie muzyki, jak się okazuje, mogą mieć one zbawienny wpływ na rozwój sytuacji. Największy przebój w karierze kanadyjskiego herosa gitary prawdopodobnie nie powstałby, gdyby nie pewien przewlekły uraz. Zacznijmy jednak od początku. Był rok 1970. Nowa dekada, nowy ja, mógł pomyśleć Neil Young. U progu kolejnego dziesięciolecia Muzyk dołączył do supergrupy Crosby, Stills and Nash. Od tamtej pory Crosby, Stills, Nash and Young. Odniósł też spory sukces solowym albumem After the Gold Rush. Kluczowe dla tej historii były jednak zdarzenia w jego życiu osobistym. Rozwód z żoną i zakup rancha o powierzchni 400 hektarów w północnej Kalifornii. Rozochocony nowym miejscem do życia artysta zabrał się do pracy remontując posiadłość. I właśnie w ten sposób nabawił się kontuzji pleców, która poważnie ograniczyła jego mobilność na kolejne dwa lata. Young mógł przebywać w pozycji stojącej maksymalnie przez 4 godziny na dobę. Miał z chodzeniem, aż wreszcie musiał poddać się poważnej operacji. Co jednak najważniejsze, w tym czasie nie był w stanie utrzymać gitary elektrycznej, z uwagi na jej ciężar. Zaczął więc korzystać z akustycznej gitary, a jego repertuar w tym czasie podryfował w bardziej melancholijne rejony. Nie spodziewał się chyba, że stworzona w tych okolicznościach piosenka stanie się jego pierwszym przebojem na masową skalę. Heart of Gold dotarło bowiem do pierwszego miejsca zarówno w jego w rodzimej Kanadzie, jak i w USA spychając z stopu without you Harry'ego Nilsona. I can't live, if is you. I can't live. W Heart of Gold obok Yanga pojawiają się jeszcze dwa zaskakujące, ale bardzo znane głosy: To James Taylor. I've seen fire and I've seen rain seen sunny days i, I thought would Wielkie gwiazdy amerykańskiej muzyki, które śpiewają tu w chórkach. Recenzenci porównywali piosenkę do twórczości Boba Dylana. Sam Dylan po latach mówił jednak, że choć Yanga ceni i szanuje, to Heart of Gold nie lubi. Nie mogłem znieść tej piosenki w radiu. Za każdym razem myślałem, że to przecież ja. Skoro brzmi jak ja, równie dobrze mogłem to być ja. Piosenka do wyjaśnienia Zapraszamy do reklamy. Panie Paskalu, mm? ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 Szukasz opon letnich do auta? Znajdziesz je na Allegro Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze Nic tylko wymieniać Dopasuj opony do twojego samochodu z wygodną dobierarką na Allegro Jak tak, to Allegro Jeśli chcesz dobrze spać To wiem, co powinnaś brać Zdrowy sen, ja to wiem Daje nam Valerin sen a, a, a, śpisz raz, dwa, bo Zemel diety Valerinsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerinsen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Nowa super hybryda BYD Atto 2 DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Salsenior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy. Reklamy.